Podzielę się teraz pewnym nauczaniem, które totalnie zmieniło moje życie. To było tak parę miesięcy, myślę, po moim nawróceniu, jeden z moich znajomych powiedział, mówi, wiesz co, czytałem bardzo fajną książkę. I dał mi tą książkę, czytałem, to był taki spis z konferencji, która była w Szwajcarii, ja to nazwałam książką, tak naprawdę to było tak, że ktoś yy, słuchał konferencji, nagrywał na dyktafonie, a potem przepisał to, czyli taki bardziej maszynopis, ale w każdym razie tam było o takie nauczanie, w jaki sposób Bóg nas kształtuje. I kiedy zacząłem tego słuchać, pomyślałem sobie, wow, to jest dokładnie to, co ja przeżywam. To jest dokładnie to nauczanie odpowiadało temu stanowi, w którym byłem. W jakim stanie byłem? Tuż nawróciłem się, pewnie z innych tam podcastów, wiesz jak to było, to było olbrzymie doświadczenie miłości Boga, około pół, godz pół, pół godziny, pół roku. To trwało bardzo intensywnie, potem ta intensywność się zmniejszała, to prawda. Ale ogólnie czułem się dobrze, widziałem wiele zmian w życiu. Myślę, że minęło kilka, może kilkanaście miesięcy i nagle poczułem, że jest tak ciężko, jest tak trudno. Sam nie za bardzo rozumiałem, co się stało, dlaczego jest tak trudno. Jakieś wątpliwości były takie, no tego typu sytuacja. I wtedy przeczytałem to nauczanie. Mówca, to był Jose Prado Flores, mówił, tak, że jaka jest Boża strategia, że Boża strategia została pokazana w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał. I te cztery czynniki właśnie pokazują krok po kroku, w jaki sposób Bóg nas kształtuje, kształtuje nasz charakter. Pierwsze On wziął. To jest, ten, to jest ta prawda, że nie my wybraliśmy Boga, ale On nas wybrał. Oczywiście tutaj trzeba pewną rzecz dopowiedzieć, bo niektórzy mówią a, to Bóg nas wybrał, a co co innych nie wybrał, Bóg wybiera każdego, czyli inicjatywa wychodzi zawsze od Boga, ale nie każdy człowiek na tą inicjatywę odpowiada. I teraz pierwsza bardzo ważna rzecz, niezależnie jak człowiek jeden odpowie, inny nie odpowie na tą inicjatywę, ale to jest pierwsza rzecz, to on wychodzi z inicjatywą, to on nieustannie przez nasze sumienie, przez innych ludzi, przez Biblię, przez nadprzyrodzone swoje działanie do nas mówi. Zaprasza nas do tego, żeby wejść z nim w relację, ale też zaprasza nas do tego, żebyśmy podążali za nim. Chce nas prowadzić, ma pewien plan i od nas zależy, czy my ten plan rozpoznamy i czy za tym planem pójdziemy. Więc to jest pierwsza taka rzecz, że to on nas, nas wybrał. Ale druga rzecz właśnie, to jest to, co przeżywam yy, zaraz po, dość, po spotkaniu z Bogiem. On nas błogosławi. To jest doświadczenie Jego opieki, Jego bliskości, Jego mocy. To są te wszystkie wspaniałe chwile, które przeżywamy. Kiedy odczuwamy, że On nas kocha, kiedy odchodzą nasze nałogi, kiedy układają się nasze relacje, kiedy modlimy się i widzimy Bożą odpowiedź, kiedy czytamy Słowo i ono jest takie pełne, tych różnych wspaniałych rzeczy i mówimy, o to jest Boża obietnica, o Bóg jest taki, a to jest rozwiązanie mojego problemu, o dzięki temu rozumiem tą i tą sytuację z mojego życia. I to jest ten czas, to samo słowo błogosławić, tak? czuć się błogo i dlatego sławić Boga, bo widzisz jak wiele Jemu zawdzięczasz, jaki On jest wspaniały, jaki On jest cudowny. I ten moment jest niesamowity. To jest taki moment, jak w relacji międzyludzkiej ten etap zakochania, kiedy jesteśmy zakochani, kiedy jesteśmy zafascynowani tą drugą osobą, kiedy uczucia, które się pojawiają, a szczególnie jak zakochamy się pierwszy raz, są takie niesamowite. I to wszystko przeżywamy też w relacji z Bogiem. To jest część... Naszej relacji z Nim, ponieważ Bóg, kiedy wchodzi z nami w relację, to nie tylko chce mówić do naszego umysłu, żebyśmy lepiej rozumieli, nie tylko chce kształtować naszą wolę, żebyśmy postępowali właściwie, chce też dotknąć naszych emocji, żebyśmy się dobrze czuli. Chce dać nam takie duchowe doświadczenia, które są czymś głębszym niż doświadczenia emocjonalne. Chce pokazać, jak On może kierować naszymi krokami, jak może układać okoliczności naszego życia, jak za złamo, żeby prowadzić dobro. No, można o tym mówić długo, można o tym mówić godzinami I to jest często właśnie takie pierwsze doświadczenie ludzi Którzy się nawracają, którzy wchodzą w relacje z Bogiem Cudowne, wspaniałe, niesamowite Ale prawdziwa zmiana, prawdziwe kształtowanie charakteru Zaczyna się w punkcie trzecim Jezus wziął chleb, czyli On nas wybrał Go błogosławił, czyli On nam pokazuje przedsmak tego Kim On naprawdę jest i On łamie To jest oczyszczenie motywacji co to, jest, co to jest motywacja? Motywacja to jest mm, motyw, powód, dla którego działamy. Oczywiście w życiu jest tak, że mamy więcej niż jeden powód. Zobaczmy teraz, zostawmy na razie wszystkie duchowe rzeczy, zobaczmy na taką relację międzyludzką. Ktoś się w kimś zakochuje i to niesamowite uczucia, które są. Tak naprawdę, czy ten człowiek kocha tą drugą osobę, czy kocha uczucia, które ta druga osoba w nim wyzwala? Tak naprawdę jedno i drugie. I kocha tą osobę, ale też kocha ten stan, w którym jest. I moment, kiedy ten stan odchodzi, to jest wtedy pytanie, czy dalej kochasz tą osobę, czy ty kochałeś tak bardzo ten stan, w którym byłeś. Przykładając to na duchowe rzeczy. Moment, kiedy człowiek się nawraca, moment, kiedy przeżywa tak intensywnie Bożą obecność, Bożą miłość, i uwielbia Boga, mówi, jesteś cudowny, jesteś wspaniały, jesteś niesamowity. I moment, kiedy nie czujesz tego, kiedy okoliczności nagle według Ciebie układają się źle, kiedy modli się o coś długo i nie doświadczasz Bożej odpowiedzi, kiedy może powrócił jakiś stary grzech, kiedy uczucia nie są takie bliskie, kiedy Ty wyświadczyłeś komuś dobro, a on wyświadczył Ci zło. Co wtedy? I wtedy ludzie często nie uwielbiają Boga, mówią, to by było nieautentyczne, nieszczere. Mój znajomy, taki lider uwielbienia, w jednym z kościołów, kiedyś niesamowitą rzecz pokazał, mówiąc skazanie mówię tak. Za pierwszym razem, kiedy ludzie mówią uwielbiam Cię Boże, jesteś niesamowity, jesteś wspaniały i mówią to tylko dlatego, że tak się czują, to gdyby byli naprawdę świadomi tego, co mówią, to mówiliby tak. Uwielbiam się tak wspaniale czuć. To jest niesamowite, kiedy czuję się tak wspaniale. I jak ja uwielbiam moje uczucia, moje uczucia są niesamowite, moje uczucia są wspaniałe, to tak wspaniale czuć się wspaniale. Mówi, ponieważ wtedy, kiedy czujesz się źle i mówisz nie będę uwielbiał, ponieważ ja się tak nie czuję to tak naprawdę uwielbiałeś swój stan emocjonalny, a nie Boga, ponieważ Bóg się nie zmienił. Inny mój znajomy mówił kiedyś w takim trudnym czasie, czytał Biblię i czytał fragment z listu do hebrajczyków, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. I ten fragment jakoś do niego tak dotarł. Bóg przez ten fragment powiedział, taki jaki byłem wczoraj, czyli przy Twoim nawróceniu, taki jestem dzisiaj, niezależnie czy Ty to czujesz, czy tego nie czujesz. I to jest bardzo ważna rzecz. Takie momenty oczyszczenia to jest pytanie o naszą motywację. Czy my idziemy za Jezusem, czy idziemy za Jezusem dla korzyści? Prawda jest taka, że ostatecznie w tym, czy w przyszłym świecie te korzyści przyjdą. Natomiast pytanie jest o motywację. Każdy z nas to dłużej żyje w jakiejś relacji, yy, ma męża, żonę, to wie, że jak się przejdzie ten trudny czas, Czas, który potem przychodzi w relacji, jeżeli dobrze się przejdzie ten trudny czas, jest o wiele wspanialszy niż przed tym trudnym czasem. Ale to ten lepszy czas jest nagrodą za przejście trudnego czasu. I tak samo jest z Bogiem. W jaki sposób Bóg nas oczyszcza? I tutaj Jose Prado pokazał kilka, kilka różnych rzeczy. Oczyszcza nas, kiedy ludzie, którzy nie wierzą w Boga, kpią z nas. I to jest oczyszczenie. Pytanie, czy wtedy będzie się wstydził Jezusa, czy nie? Oczywiście, kiedy postępujemy głupio i ktoś kpi z naszego głupiego postępowania, to, to nie jest to, to, to jakby jest to z naszej winy, tak? Natomiast y, chodzi o te sytuację, kiedy ktoś po prostu kpi dlatego, że wierzymy w Jezusa. Jak to mówić, co ty wiesz, w jakieś bajki, to nadprzyrodzone nie istnieje, a ty wiesz, co przeżyłeś, ty wiesz, kogo spotkałeś, ty wiesz, co doświadczyłeś. Druga rzecz niepowodzenia. Czyli kiedy jest brak widzialnych sukcesów, kiedy robimy coś i na zewnątrz nie ma sukcesów, kiedy modlimy się i nie odczuwamy Boga, kiedy prosiliśmy o coś, a stało się coś inaczej. Te wszystkie sytuacje, nasze niepowodzenia. Problemy, coś co nas przerasta. Stajemy i mówimy o nie. Nie myślałam, że to będzie tak trudne. Pewnie jakbym nie poszedł za Bogiem, nie poszedł do tej pracy, nie posłuchał w tej sytuacji Boga, nie miałbym aż takich problemów. Oszczerstwa, te wszystkie nieprawdziwe rzeczy, które inni mówią o nas. Wyrzeczenia to wszystko, co straciliśmy z tego powodu, że poszliśmy za Jezusem. I to, co Jose Prado nazywa najtrudniejszym etapem, czyli prześladowania od ludzi wierzących, którzy nas nie rozumieją, przypisują niewłaściwe motywy i sprawiają, że cierpimy. I wiesz, kiedy ktoś oskarża twój motyw, to jest najtrudniejsza rzecz, ponieważ nie jesteś w stanie udowodnić motywu. Oczywiście ty możesz powiedzieć, jaki miałeś motyw, ale jeżeli ktoś nie będzie chciał tego przyjąć, to tego nie przyjmie. I czasami życie doprowadza nas do takiej sytuacji, że widzimy, że dalsze tłumaczenie, wyjaśnianie nie ma sensu, bo ktoś po prostu nie chce tego przyjąć. No i teraz pozostaje Ci, Okej okay, Boże, Ty mnie znasz, Ty mnie kochasz, Ty mnie rozumiesz, innych zostawiam, moja sprawa. Nie moja sprawa, tylko Twoja sprawa to jest. Za, zanim Bóg nas użyje, musi nas, nam zaufać. I dlatego kształtuje nasz charakter, gdyż to, co zbudujesz darem, możesz ocalić lub zniszczyć charakterem. Pamiętaj, to, co zbudujesz darem, możesz ocalić lub zniszczyć charakterem. I zasada jest taka, że u Boga powtarzamy poszczególne lekcje tak długo, aż się ich nauczymy. I teraz czwarty element to jest rozdawał. Wtedy jesteśmy gotowi na misję. Oczywiście to jest takie falowanie, to przy, przez całe życie. Każda kolejna misja wiąże się z czasem, że Bóg nas wybiera do tej misji, powołuje, że nas błogosławi, wzbudza w naszych sercach entuzjazm, radość. Widzimy pierwsze znaki, zapowiedzi, pomyślności, jak mówi psalmista. Potem nas oczyszcza, dzieją się trudne rzeczy i wtedy nasza służba się rozrasta. Tak samo było z Jezusem. Kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, 4 rozdział, pierwszy wers, kiedy Jezus był pełen ducha, jest napisane. Był pełen ducha, był wypełniony duchem, odczuwał Bożą obecność, przeżył chrzest w Jordanie, przeżył napełnienie Duchem Świętym, ale jeszcze nie było w nim mocy ducha. I wiersz 4,14, kiedy Jezus wraca z pustyni po kuszeniu, po 40 dniach postu, a więc po tym czasie łamania, jest w mocy ducha i zaczyna czynić cuda. Co więc zaszło na pustyni? W pustyni Pustynia w Biblii jest symbolem trudności i walki z pokusami. Jej celem jest wybrać Boga ponad pokusy i wejść w nowy poziom relacji z Bogiem i służby. Kiedy czas pustyni spełni swoje zadanie, przemija aż do następnego czasu. I to, czym przede wszystkim Bóg się zajmuje, to nasze wnętrze. W Ewangelii Marka w 7 rozdziale od 20 wiersza, kiedy Jezus mówi o różnych złych to mówi, że z głębi serca one pochodzą. To właśnie Bóg chce kształtować nasze serce. Jeżeli chcesz zdiagnozować stan swojego serca, przy tej Ewangelii Mateusza, rozdziały 5, 6, 7, tak zwane kazanie na górze. I to, co jest bardzo ważne, Bóg daje nam Ducha Świętego, Bóg daje nam Słowo, On za nas umarł na drzewie krzyża, ale to my jesteśmy odpowiedzialni za zmianę naszego charakteru. Możemy zmieniać nasz charakter i życie dostarcza nam wielu okazji poprzez decyzje, które podejmujemy, poprzez realizowanie naszych postanowień i obietnic, poprzez modlitwę, poprzez post, poprzez czytanie fragmentów biblijnych na temat dziedziny naszej zmiany, poprzez pokutę, poprzez przeproszenie innych osób, poprzez przebaczenie innym, poprzez cierpliwość w stosunku do siebie, tak jak Bóg jest cierpliwy w stosunku do nas. Pamiętaj, Bóg kocha ciebie takiego, jakim jesteś i dlatego nie chce, abyś taki pozostał. Ponieważ to nie jest łatwe przechodzić. Wiesz, teraz kiedy sobie siedzę wygodnie w swoim domu i opowiadam Ci o tym, co przechodziłem, to to jest łatwe, ale kiedy myślami sięgam do tych wszystkich trudnych chwil, to sobie myślę, to nie było łatwe. Dlatego chcę się pomodlić o to, żebyśmy byli otwarci, kiedy przychodzimy trudny czas i przeszli go jak najlepiej. Ojcze, wierzę, że nas kochasz i chcesz dla nas tego, co najlepsze. Dziękuję Ci za wszystkie trudne chwile, przez które mnie przeprowadziłeś. I dziękuję Ci za wszystkie trudne chwile, przez które jeszcze mnie przeprowadzisz Ja składam się z całym zaufaniem w Twoje ręce I wierzę, że nie siła, nie moc, ale Twój Duch mnie przez to przeprowadzi Dziękuję Ci, że Ty mnie wybrałeś i ciągle wybierasz do nowych zadań Dziękuję Ci za te wspaniałe czasy, kiedy czuję Twoje błogosławieństwo I daj mi siłę, daj mi otwartość na siłę, którą mi dajesz, kiedy przechodzę przez trudne czas. Po to, abyś mógł mnie rozdawać, aby mógł służyć jeszcze lepiej, jeszcze większej grupie ludzi Dziękuję Ci Ojcze że Ty odpowiadasz na tę modlitwę, ponieważ ta modlitwa jest zgodna z Twoją wolą. Ty prowadzisz nas w takim procesie. I kiedy teraz w modlitwie otwieram przed Tobą serce i mówię Ci, spraw, bym był otwarty na łaskę, która przychodzi w trudnym momencie, Ty mówisz, masz to zapewnione. Dziękuję Ci za to, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.